Audio and visual systems check. Power amplifiers online. Enable stereo separation. Frequency equalizers. Witam Państwa po głównym wydaniu dziennika i zapraszam na program sensacyjny z cyklu Ich Troje, czyli historia namiętności i nieszczęśliwej miłości. To ja pędzę do Ciebie światło wodę. Czy wiesz, mam do przebycia długą drogę... Cześć, cześć. chciałem tylko powiedzieć, że niestety nie pojadę się już na pewno, to wiem, po prostu muszę pracować. Tym razem wyszłoby nadzieję strasznie mi przykro, ale kurde, po prostu nie mogę, no... Teraz przeznaczyć na spełnienie no, co innego, w ogóle pokrzyczyło się i eee, niestety, przepracowałeś, to powiem tyle, mm, no i to tyle, w sumie, i nie będę tego przedłużał, mm, no, bo już szkoda, eee, bawcie się dobrze, mm, na pewno będzie się bawić dobrze, i, i na pewno będzie fajnie, przynajmniej się mogli spędzić więcej czasu zarazem. No a ja jak się dołączę następnym razem. No, nie można nic takiego. To do zobaczenia następnym razem i zobaczcie się dobrze. Hej. Hallo. To ja Będzę do Ciebie światło charakter do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Mm. Tylko dla orów.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 Cześć Marian Cześć Nie masz cicha? Nie, nie, ma Serio? No nie ma, mówię ci dzwonił przed chwilą No chodź, chodź na górę Na no. no na górę, nie krzycz tak, bo może jeszcze sąsiedzi nas usłyszą No wyszedł, Ale dzwonił. Ale dzwonił i co mówił? No, że chyba dzisiaj już nie wyrobi się z czasem Mamy dwie godziny czasu Mamy dwie godziny? Tak Ja tu do ciebie Byłeś? No, tym światłowodem. No, to fajnie. Ale, ale nieźle wyglądasz dzisiaj, słodko. No szybko, wiesz, musiałam się jakoś. Podoba ci się? No, fajna to czerwona bluzka jest. No, z wycięciem. A, a to wycięcie było dla mnie, czy, czy, czy dla Ścicha? No, dla ciebie naturalnie, no przecież go nie ma. Dlatego to ciebie szybko zadzwoniła. Przepraszam, ale jeszcze mam. No, napij się trochę. Czekaj, wezmę herbaty, czekaj. Zimna ta herbata. Trzeba skoczyć na dutę ten. Zrobię... Zimna? Ale piję. Ach, zaraz ci się zrobi gorąco. Z cichu piję tą herbatę, ale słodką, strasznie słodką. Ale nie mówisz o cichu. M mówisz? Tak. Ile mamy? Dwie godziny czasu? Dwie godziny czasu. Kończę. <gulanie> tak biegłeś, tak ale... szybko biegłeś do mnie. Ale pachniesz ładnie. Specjalnie dla ciebie. Specjalnie, ale coś nie mogę w to... Al... Hmm.. Ale ci szyja pachnie. Mm. Podoba ci się. Mariola. Tak. Mario. Tak. Mario. Tak. Nie krępuj się, Albercik. Usta, usta! Nie. No tego mi było trzeba. Fantastyczny problem.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 Po co ty ci się. Mariola, po co ten. Ym, jak to się Ale mówi? Dotknij. Do Mariola, czy ty wiesz, że są przymrozki? Woda na kaloryferach w chacie zamarzła. Ale Marian, misiu, dotknij, zobacz jakie śliskie. Mariola, rozmawialiśmy <słuch> przed chwilą o tym, że ja tak nie potrafię w trójkę, tak? Mariola. Ale w jaką trójkę jesteśmy tylko wy? Aha, we dwoje. Mariola! Mmm, cholera, kuszące to masz wszystko, nie? Ja, ty, kolana. Kolana. Mariola, Mariola. podoba ci, ci się, podoba ci się. Chodź od tego laptopa już, no chodź. Mariola, chcę ci coś pokazać w tym laptopie nie denerwuj tak? Po prostu. Ale zobacz. Mariola, pamiętasz, Popatrz się na. Mariola, pamiętasz, jak byliśmy, jak byłem u ciebie dwa miesiące temu, pamiętasz, jak kręciliśmy te numerki w Düsseldorfie? Mi Pamiętasz, że kręciliśmy te numerki w Rüsseldorfie? Pamiętam. No i chciałem ci powiedzieć, że tumer, te numerki... Ostatnio sprawdzałem statystyki. Pamiętasz tej, nie? Te podcasty, co robiliśmy? Ten podcast, bo zrobiłem tej na... Zrobiłem Mariola... Dwa takie, nie? Dla, dla tych zwykłych. Ale nie rozmawiajmy tyle. Możemy po tym porozmawiać. Mariola, Numerki, to numerki. To jest ważne dla nas, dla naszego związku. Te numerki, co zrobiliśmy. Jakie to? nasze numerki? A może ty myślisz, o tym się nie? Mariola, myślimy o tym samym, myślimy o tym samym. Oh. To, daj mi skończyć, bo to... Po prostu daj mi skończyć. Chciałem powiedzieć tylko, że... Zamknij ten laptop i chodź. Sypialni. Sypialni? Chosta sypialni. O? No to liś? Ja. Yeah. I co będziemy tam robić? Się Numerki. Na... Z froty? Oh, Marian! Przecież wszystko jedno, możemy obojętnie być. Ja widziałam, że masz dywan w sypialni wysprzątany. No, taka um, szorstkowłosa wykładina. Jest, oh. Jestem ciekaw, gdzie Cisław zabił tego dzika, cholera, co tam leży na dywanie.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 You sexy motherfucker Nie tylko dla Orłów. Trochę inne radio. Chodź cały czas o tym Ździchu, o tym Ździchu. Przecież on nie przyjdzie. Ale jak przyjdzie ty... i mnie zobaczy? Ty się schowasz w szafie. Ostatnio jak byłem... To co? To coś było? Nikt cię nikt nie kapnął o nic. Ja nie wiem, gdzie ty widzisz problem w tym wszystkim. No chodź, Misiu, chodź już do sypialni. No, Mariola, jak ostatnio byłem u ciebie, to też mi kazałaś wejść do szafy. I co? Wlazłem do szafy? A tam jakiś dryblas siedział w tej szafie z jakimś amerykańskim akcentem z jakiegoś stanu Michigan, jak potem mówił. Ledwo go tam mogłem zrozumieć, już, już, już nie mówiąc o tym, że nie mogę się w tej szafie zmieścić. Cholera. Ale Marian, to taka znajomość internetowa. Podcaster. Podka internetowa. Co to znaczy internetowa podcaster? Co, co... Nieważne, nieważne chociaż. Nie, dziewa... nie, co to znaczy nieważne? Mariola, jak wchodzę do szafie, to mam prawo wiedzieć z kim. Nieważne, nieważne. Naprawdę podcaster, bardzo miły, bardzo miły. Ale... Co to znaczy podcaster? Co to znaczy podcaster? Myślałem, że jesteśmy w trójkę, tak? Ale podcast to tylko praca, to, to nic prywatnego, to tak sobie siedział w szafie. Nieważne, chodź na rok. Siedział w szafie, siedział w szafie, on stał w tej szafie, ja musiałem siedzieć w chucki, cholera. Nie widziałaś tego gościa, dwa metry jakiś taki kurde. Ale, ale już odjechał już go, nie, już odlecił Już co, już co? Chodź, co? się czegoś, mam coś, hmm. jesteś? zrobić Marian. Masz tą kaszankę, co była tydzień temu? Tydzień temu, dwa miesiące temu, Zamrożono. Zamrożona. co? Wyciągaj tą kaszankę. Co nie ma kaszanki. Nie ma, już zjadł, nie wiem, co. Ty, a dlaczego masz, czyje to jest zdjęcie na... Myślałem, że będzie, będzie nasze zdjęcie. No pamięta, że jak, jak byliśmy ten 16 lat temu, byliśmy 16 lat temu w Międzyzdrojach, jak byliśmy jeszcze dziećmi. Czemu zdjęłaś to zdjęcie? Jest już takie błyskawice. Chodź, napisz się ze napij się czegoś. Co to jest? Wino. Pik? Michu, na zdrowie. Wino, pik? Na nasze spotkanie. <kluz> Może <Misiun>. po. <kluz> ale, ale, ale mocne. Co to jest? Za wino. Co to, co to jest? Za wino. Ale mocne. O Jezus, moja. Mówisz? O Jezus, ale mocne to wino. Ojej, Dobra. Mariola, wiesz co? Pójdź, idź rozmrużać tą kaszankę, a ja pójdę. Ja coś poszukam, jakiejś muzyki fajnej, co? Lubisz tańczyć? ci w mikrowelce. Mikrowelce? Tak, ale, ale żeby ta kaszanka była taka sama jak ostatnio. Możesz pokroić cebulkę, Jezus, ale się zachwycałem tym winem, przepraszam, Mariola. A, a Mariola, ale Mariola, a Mariola, a możesz iść, proszę, Mariola, mam do ciebie jedną prośbę. Możesz iść się ubrać, bo na twój widok mi jest po prostu zimno, zimno. Wiesz co? Wiesz co załóż jakiś szlafrok albo jakiś dres chociaż, no bo przeziębisz się dziecko, a potem co? Kto będzie się tam opiekował? Co? Zdzichu, bo Zdzichu to mieszka, a nie ja. Czemu ty z tym dzichem cały czas idę? Idę założyć szlafrok. Idę założyć szlafrok, i ten. A ja, nie o, wiem, znajdę jakąś o, o, o, muzę. Ale pod szlafrokiem nie będę miała nic. Ale mnie to nie interesuje, po prostu... Ah, Mariola poszła. Mariola poszła na górę. Nie wiedzą państwo, jak ciężko z tymi dziewczynami wytrzymać. Nie wiedzą państwo, jak skomplikowane to są stosunki damsko-męskie. Nie wiedzą państwo, jak to wszystko jest uciążliwe dla prawdziwego mężczyzny. Bo... Bycie w związku to nie jest taka prosta sprawa. Bycie w związku to jest odpowiedzialność, bycie w związku to jest jedna chyba z trudniejszych spraw jakie może nas spotkać w życiu. Kobieta, mężczyzna, mężczyzna, kobieta, kobieta, kobieta, mężczyzna, mężczyzna. Zależy jak te związki państwo... Pan yy. mm. owoc dla ciebie mm. może to coś pomoże? A na co ma pomóc? Na co ma pomóc ten owoc? Czy coś ostatnio było nie tak? Czy ostatnio coś było nie tak? Mariola! Mariola! Misiu, mamy tylko godzinę czasu jeszcze. Za godzinę przychodzi cichu. I ja nie wiem, ja nie wiem właściwie sobie to wyobrażam. Nie wiem. Ostatnio wystarczyło ci 12 minut. Ale ja chcę dłużej dzisiaj. Co to znaczy dłużej? Są pewne granice, których przekroczyć nie wolno. Nie może być inaczej. co jeszcze zrobić. Ja już. Nie wiem. Misiu. Misiu, chodź. Chodź na górę znowu. Co ty to znowu. Przy... No bo. Kaszanka, kaszanka! Kaszanka się pali! Kurde, kaszanka się pali. A cebulę pokroiłaś? Coś z majonezem? Kaszanka z majonezem. A weź majonez na górę. Majonez na górę? No. Dobrze. Co mamy jeszcze tutaj na górę? Mmm, nacht. Ach, a Maryna kierszałce, Mógł... jeść... A no, ostatnio ostat- Ostatnio był przecier z pomidorów. Coś nie poszło. Albo nutella, ja Mut mam nutellę. Masz nutella? <głodny, Głodny jesteś. Mariola, masz coś pod tym szlafrokiem? To nie dobrze. Dlaczego? Patrz, więc tą kaszankę, Pierwsza może głodnie. Dobra. Wiesz co, Mariola, ja zjem kaszankę, a ty, wiesz co, yy, idź, dobierz, dobierz jakąś fajną muzę, co? Żeby, tam na, żeby jak przyszedł już na górę, ja mam szczotkę z zębów, bo ty kaszankę, kaszanka mi w zęby wchodzi. Gumę do rzucia to jest tą kaszankę. A, wiesz co, wiesz co, wiesz co, A ja? Wiesz co bym chciała, żebyś puściła? E, co bo chcesz? ostatnio pamiętam jak ten, jak. Y, byliśmy by, by, ostatnim razem, to była ten. Tom Jones. Tom Jones, sekspon. Sekspon? Tom Jones? Okej. Okay. To jak dla twojej byłej, jakiej byłej, twojej? No, mojej byłej. Ja myślałam, że tylko ja jestem. Jedyna, jedyna Mariola. Jedyna ja dla ciebie. Gdzie jest? Masz tą kaszankę? Misiu, jest w kuchni i na stole. Seks, jak ty piszesz seks? A! Przez X nie KS nie Misiu, no idź! Dobra, już w idę. cichu nie, idę, nie idę, mam na idę. swoim laptopie takich czasy. Bez... Dobra, Mariola, włączaj ten seks bomb i, i tyle. Okay. Seks bomb. Shoot it far. I'm your main target, come and help me ignite. Love struggle holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode, Although you know the route to go. to sex me slow. And yes, I must react to pains of blows. Ja tu widzę niezły burdel. To radio, przepraszam. To podcast. Nie tylko dla Orów. Z zielonej Irlandii. Ale przestaniesz jak mnie będzie bolało. Przestań się wygłupiać. Ale przestaniesz? Pójdźmy. To już. Cały? Mała. Oddaj mi mnie. Nie ręką, Będzie oj, trochę oj, oj, oj, oj, bolało. Oj Ha, oj, oj, oj, oj, oj. <tryk> <tryk> A, no, mówiłem po rachu, ciachu i po strachu. A, no właściwie Marian ma rację. W końcu muszę się zdecydować. On czy Zdzichu? Marian czy Zdzichu? Ale to jest trudna decyzja. Nie wiem. Już przerosło mnie to wszystko. Ten cały, ten związ, ten związek, te, te odwiedziny, ten kochanek... Naprawdę nie wiem, czy dobrze robię. Nie wiem, czy dobrze robię. Nie wiem, czy z dycha zostawić po tylu latach małżeństwa. No ale Marian znowu taki ponętny i taki miły i tyle prezentów mi prawi i komplementów. A kobieta w tym wieku potrzebuje komplementów. Od razu czuję się lepiej. Kobieta chce być kochaną i piękną, całowaną, podziwianą. Miśu, Marian? Jejku, co się stało? O Ojejku, niedobrze ci? Co się stało? Marian, Misiu, mama, co się stało? Co ty wstaniłaś do tej kaszanki? Ale co ty, niedobrze ci się zrobiło? Misiu, jej... O Boże, co... Czy to no jest ta kaszanka, co była dwa miesiące temu? Ale była zamrożona, przecież powinna być dobra. Naprawdę ci się niedobrze zrobiło? Jej! Słuchaj, może ci jakiś. Czekaj, mam mężczyźnie zęby. Herbaty, czy... O misiu, jeszcze mamy tylko, tylko pół godziny czasu i z dziku przychodzi, no. Ach, wiesz co? Że ten... Że ten... O oh, mi, że ten... O mężczyźnie. O La vague Je je vais entre je, je viens entre viens Come closer. Je Stara dupa jesteś. I don't bite. Słuchaj, może ci jakieś. Czekaj, jakieś zęby. Herbaty, czy... Oh, misiu, jeszcze mamy tylko, tylko pół godziny czasu i z dziku przychodzi, no. Ach, wiesz co? Słuchaj, a może kąpiel zrobię? Nie, żadnej kąpiel. No może się wyką... wykąpiemy? Mariola. Kieliszek szampana do tego. Mariola. Ile ty masz lat? Czekolada, zawer, kierści. Mariola, ile Ach, lat jesteś w związku? Misiu. Mariola. Misiu, wiesz co, robię kąpiel z olejkami zalej kąpieli ile lat jesteś w związku? 46 Sześć. lat jesteś po małżeństwie powiedz, no. czy chcesz to wszystko rzucać dla mnie? czy? naprawdę? 46 lat to nie jest jak jakiś tam fikołek czy coś szybki, 46 lat a co na to Matylda, co na to Zenobiusz co na to Kasper co na to Amelka Tyle dzieci, to taka przeszłość. Tak można wszystko rzucać. Ale ja Misiu, rozumiem. Misiu, ja te, co mam zrobić? Ja inaczej nie potrafię. Mariola, po pierwsze, ubierz się. Ubierz się, bo mi się zimno robi, jak Patrzę na Ciebie. Ale ja chciałam się, ale kąpiel. Mariola, bojler nie włączony. <głos> misiu. Mariola, przecież nie włączyłaś bojlera. Misiu, to już nie przerasta wszystko. Misiu, ile lat się znamy? 49. I jak długo mam to jeszcze ciągnąć? No dlatego dzisiaj przyszedłem. To nic, że zadzwoniłaś ty pierwsza, ale. Ale coś z dziećmi? Miesiu, ja mam dzieci. Ja, ja z dzichu mam tyle forsy. Ja mam życie. No dobrze, no to mówiłem ci. Albo ja. pańce. Mówiłaś, że. Dobra, no. Ale, ci, ale bez ciebie życie? Jakie to życie bez ciebie? Chodź, się. Mariola, włącz boiler, woda jest zimna. A może zostaniesz na noc dzisiaj? Nie. Mariola, dzisiaj jest ostatni raz. Mamy połowę grudnia. Musimy przed świętami to wszystko zobaczyć. Musimy zakończyć nasz związek po 49 latach. I nie... Nie ma nie, Mariola. Oddasz. Się! Erycz. Oddasz wszystkie prezenty. No i. jakieś dam radę, no. Ale ja sobie nie mogę wyobrazić bez ciebie życia. Mariola. Mariola. Odchodzę. Miśu, proszę cię, zostań, proszę cię, zostań, Miśu. Odchodzę. <głos> o, Mit 16, sagte ich still. Ich will, will groß sein, will siegen, will froh sein, nie lügen. Mit 16 sagte ich still, ich will, will alles oder nichts. Für mich soll rote Rosen regnen, mir sollten sämtliche Wunder begegnen, die Welt. Był to program sensacyjny z cyklu ich Troje, czyli historia namiętności i nieszczęśliwej miłości. W programie za udział wzięli Marian. Tu Marian, witam. Mariola. Biegosia Nierhaus. I z <laughs> Cześć! Und später sagte ich noch, ich möchte verstehen, viel sehen, erfahren, bewahren. Und später sagte ich noch, ich möchte nicht allein sein und doch frei sein. Für mich soll's rote Rosen reden mir sollten sämtliche Wunder begegnen. Das Glück sollte sich verhalten. Es soll mein Schicksal mit Liebe verwalten. A mogło być tak dobrze? Wybiegnijmy myślą w przyszłość. Zobaczmy, co by było, jakby Mariana. Nie zostali Marianami. heute sage ich ich sollte mich fügen, begnügen. Marian! Marian! Nie, nie widzieli Państwo Mariana? Gdzie on jest? Marian, Marian, w jednej restauracji, w drugim barze, w pijarni, wszędzie na jednym dworcu, na drugim, na trzecim. A nie u nas są dwa dworce. Marian, gdzie Nie. byłeś? W pracy Do której? Do szesnastej No co potem robiłeś? Siadłem na rower i przyjechałem do domu, jest 16.15. piętnaście Zawsze ci to zajmuje 12 minut? Gdzie się szlałeś przez te 3 minuty? Pod wiatr było Żeby mi to było ostatni raz To było ostatni raz I bardzo dobrze A ja mam dla cię dzisiaj takie dobre informacje sprywaturizowali nasze ogródki działkowe i Macias koje powiedzieli, że będą się budowali u siebie na działce. No i co? No mam nadzieję, że chyba nie powiesz mi, że my nie będziemy się budować u nas na działce. Nie. Czyli będziemy się budować na działce. Na jednoarowej działce? No to w górę pójdziemy, no. Za co? No weźmiesz kredyt, popożyczasz od rodziny, weźmiesz pożyczkę z pracy. Pożyczki z pracy to ja na pewno nie wezmę. Sprzedaj rower. Kupujemy samochód? Maria, może najpierw wybudujemy dom. No co ty dzisiaj jakiś taki, jakiś. dzisiaj. pesymista, taki. że się, się, się cieszysz, że my budujemy dom. Czy ty w ogóle się cieszysz, czy ty się nie cieszysz? No. Wiedziałam! <śmiech> Tyle tych radości, teraz same same sukcesy i w sporcie, i wszędzie. Bociany wróciły, wiosna. Małyś przyleciał do kraju, ale miał kłopoty z lądowaniem. Za dużo szybkość na progu. Tak. No Marian, no uśmiechnij się, no. Budujemy dom, kupujemy samochód, no. Nie budujemy domu, nie kupujemy samochodu. Dzisiaj rozpoczęła się w zakładzie pracy moim redukcja załogi. No to co z tego? Zwonią paru matołów i co to nam szkodzi? Ano szkodzi. Przestań się bawić tymi swoimi narzędziami. Miałeś przed spokoju hak przyczepić. Dziś na pewno przyczepię. Marian, bo ja oprócz tego, że budujemy dom i kupujemy samochód, mam dla ciebie jeszcze jedną szczęśliwą wiadomość. No popatrz na mnie. No widzisz coś? Nie ogoliłaś się. Na co? No na potomka. O, o, Mar Marian, Marian, nie rób tego. Kurna, za wysoko, idę do kaloryfera. Poczekaj, Marian! Marian, ja ci pomogę, ja ci we wszystkim zawsze pomagam. I teraz też ci pomogę. Wszystkie postacie występujące w programie są fikcyjne, a jakiekolwiek podobieństwa i paralele są czystym przypadkiem. Listening to The first German podcast in Polish language Cześć, Ochlater, podcastu Nie Tylko dla Orłów Tu radio, przepraszam, tu podcast Nie Tylko dla Orłów z Zielonej Irlandii. Ten podcast jest dostępny pod adresem radioorla.com. Nadajemy dla Wielkiej Brytanii i Irlandii. Radio Orła. panów czy to jest dom, dom, kor, dom koracji, dom tankerzyń, to jadę. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Czy to jest dobrze ustawione? Dobra, tak musisz powiedzieć ten. Jest na loskę jeszcze raz. Nagrywam. Krystyna Loska. Witam Państwa po fatalnie, wle. <grystanie> <grystanie> <grystanie> <grystanie> raz, dwa, trzy, Okej. ok. No. Sexy eyes! Pan. O oh nie, o oh jeszcze raz, jeszcze raz. A chciałbym powiedzieć tutaj, że jestem bardzo mało inteligentny i w ogóle jestem blondynem. i Chciałbym tutaj powyłączać kilka rzeczy. Raz, dwa, trzy, nagrywa się. Które to jest wejście? Trzecie, nie? No, to jest szafa. Szafa, nie? Wejście, szafa. Filip. Dlaczego mi tutaj brakuje? Brakuje mi tutaj kontroli. Co najbardziej... Um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 Chodźmy, bo będzie na nas jeszcze.